Jakbyś tam mógł wejść do niej za tym, dobra? Jeszcze ja chciałem coś porozmawiać. Właściciel mieszkania mówi, jakbyście mogli przekręcić do mnie, tak? I ja chciałem jeszcze z wami coś porozmawiać, tak? Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję. Dziękuję.